Serwis trójki: Małgorzata Spuri i Tomasz Ławnicki. Dziś najtrudniejsza sytuacja na zachodzie, jutro najgorzej będzie na wschodzie. Nad Polskę nadciągnęły potężne wichury. Listy poparcia sprawdzone PKW ogłosiła w majowych wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów. Szefowa Fundacji Ludzie Zwierzętom w Potrzebie przed krakowskim sądem, zamiast pomagać bezdomnym somikotom, znęcała się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Wieczorem i w nocy będzie najgorzej, uprzedzają synoptycy. Potężne wichury już nadciągnęły nad Polska. W porywach prędkość z wiatru może dochodzić do 100 km na godzinę, ostrzega Małgorzata Tomczuk z IMGW. Najsilniejszych porywów wiatru spodziewamy się dzisiaj wieczorem oraz w nocy, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju. Wydane są ostrzeżenia o silnym wietrze i prognozujemy, że porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km na godzinę. I już są pierwsze informacje o skutkach wichur. Na Podkarpaciu wiatru uszkodził dachy 15 budynków. Łamiące się drzewa zrywały linie energetyczne i telefoniczne. We Wrocławiu pod naporem wiatru runęła wysoko na 5 metrów ściana budowanego hotelu. Z kolei w Lubuskiem wraz z wichurą wróciła zima. Na drogach zrobiło się Synoptyki MGW uspokaja, że jutro powoli sytuacja będzie się poprawiać. Jutrzejsze porywy nie powinny być tak mocne jak te w nocy. Nie powinny przekraczać 85-90 km na godzinę. Największych porywów spodziewamy się we wschodniej połowie kraju oraz na południu i do końca dnia wiatr powoli osłabnie. W drugiej połowie tygodnia wiatr powinien się na dobre uspokoić, ale na ładną pogodę w święta nie mamy co liczyć. Według wstępnych prognoz wielka noc będzie pochmurna i deszczowa. 11 kandydatów wystartuje w majowych wyborach prezydenckich. Jeden więcej niż 5 lat temu. Ostatnich, którzy zebrali co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia, dziś zarejestrowała Państwowa Komisja Wyborcza. W wyborczych szrankach staną więc ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski z poparciem Platformy. Andrzej Duda, kandydat PiSu. Magdalena Ogórek z poparciem SLD. Adam Jarubas, kandydat PSL-u. Lider Twojego ruchu Janusz Palikot. Janusz Korwin-Mikke, szef ugrupowania Korwin. Muzyk Paweł Kukis. Jacek Wilk z Kongresu Nowej Prawicy. Marian Kowalski z Ruchu Narodowego. Paweł Tanajno z Demokracji Bezpośredniej i reżyser Grzegorz Braun. Z informacji sztabów wyborczych wynika, że najwięcej podpisów, blisko 1,6 mln tysięcy złożył w PKW Komitet Andrzeja Dudy. Najmniej 125 tysięcy Komitet Grzegorza Brauna. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnych głosów. 24 maja odbędzie się druga tura. Miała pomagać bezdomnym zwierzętom. Zamiast tego Anna K., jak wynika z aktu oskarżenia, znęcała się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Do tego na swoją działalność wyłudziła 100 tysięcy złotych. Przed krakowskim sądem ruszył proces szefowej fundacji Ludzie Zwierzętom w Potrzebie. Był tam Paweł Pawlica. Z aktu oskarżenia wynika, że Anna K. pod przykrywką prowadzenia fundacji znęcała się nad zwierzętami. Kilkadziesiąt psów i kotów przetrzymywała między innymi w dwóch zamkniętych, nieodpowiednio wentylowanych mieszkaniach w centrum Krakowa. Zwierzęta nie miały dostępu do jedzenia wody i świeżego powietrza. W pomieszczeniach odkryto ponadto kilka worków z rozkładającymi się szczątkami martwych zwierząt. Reszta psów i kotów była na skraju wyczerpania. Zostały znalezione w bardzo złym stanie zdrowia. Skierowaliśmy szereg wniosków o opinie biegłych z zakresu weterynarii. Te opinie były jednoznaczne i pozwoliły na skierowanie aktu oskarżenia w tym zakresie do sądu. Mówi prokurator Małgorzata Płoguć. Anonaka odpowie też za wyłudzenie ponad 100 tysięcy złotych od różnych osób i instytucji. Kobieta przed sądem nie przyznała się do winy. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obrońcy Anny K. wnosili o umorzenie postępowania i wyłączenie jawności rozprawy. Sąd się na to nie zgodził. Z powodu problemów ze zdrowiem pilot, który celowo doprowadził do katastrofy w Alpach, chciał sobie zrobić przerwę w pracy. Nie chciał jednak iść na zwolnienie lekarskie, bo przez to mógłby stracić licencję. Andreas Lubitz próbował też uniknąć diagnozy, która wskazałaby jednoznacznie, że ma problemy psychiczne, dlatego leczył się u kilku lekarzy jednocześnie. Dziennik Bild, który o tym pisze, powołuje się na jednego ze śledczych badających sprawę. W reakcji na katastrofę samolotu linii Germanwings, do której Lubic doprowadził, Francja zamierza wprowadzić testy psychologiczne określające. Profil osobowości pilotów. Tragedia w Alpach Prowansalskich spowodowała, iż instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo linii lotniczych zastanawiają się nad krokami, które pozwolą na uniknięcie powtórzenia się tragedii, do jakiej doszło we Francji. Z jednej strony analizowana jest sprawa systemu zamykania, wprowadzonych po zamachach 11 września, drzwi pancernych do kokpitu pilotów, a tym samym procedury pozwalające na dotarcie do wnętrza kabiny. Okazało się bowiem, że to, co miało bronić przed wtargnięciem tam potencjalnych terrorystów, jest także zabezpieczone. Dla osób tak niezrównoważonych emocjonalnie jak drugi pilot Airbusa A320, którego rozbił w górach Prowansji, Francja chce zaostrzenia badań psychologicznych mających umożliwić określenie profilu osobowości pilota i jego ewentualne skłonności, np. depresyjne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy bardzo silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę, do tego dużo chmur i opady deszczu ze śniegiem, temperatura od zera na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. Jutro w całym kraju chmury, opady i wciąż jeszcze silny wiatr, choć już nie tak silny jak w nocy, ale będzie potęgował uczucie chłodu. Temperatura na termometrach od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 And I'm wrapped up in the sound Make it better i George Benson w duecie z płyty Duety Van To jest nasza płyta tygodnia. Dwie płyty dla Państwa sms-em 71335. E, I telefonicznie telefon też się przyda, bo telefonicznie rozdajemy zaproszenia na czwartkowy koncert. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią Iza Kowalewska i Czarny hi e, Koncert o 19.05. E, w zapowiedzi czytamy, już to będzie melancholijny wieczór e, z organicznym brzmieniem. E, Czarny hi i Iza Kowalewska. Czwartek, 19.05. Studia imienia Agnieszki Osieckiej zaproszenia czekają. Telefon 22 i 7 trójek. Droga bez Medytacja rodzina, praca, bo wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez, takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradł. Mi wypełnia cał. Dobrze wiem, czego chce życie z nami, tak wciskam gaz. A to Ciebie jadę w Pomyśl Bądź o Tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chce życie z nami, jednak wciskam gaz. A to ciebie jadę w mrok Na co jadę w mrok? Odchodzę w obcy tragią, a diabeł kracze, moją jasną stronę władzą. Gdzie, gdzie raz jest medytacja rodzina praca?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 Wciąż powraca, dobrze wiem czego chcę żyć, z nami jednak ściskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Płytę tego dnia dostają pan Zdzisław z Suloszowa i pan Tomasz z Legnicy. Reportaż w Trójce. Robert Kęsy od lat odwiedza miejsca, o których istnieniu większość ludzi nie ma pojęcia. Opuszczone kopalnie, twierdze, bunkry, jaskinie. Te punkty tworzą podziemną Polskę, często niedostępną, trochę niebezpieczną, ale wyjątkowo ciekawą. Robert chce teraz pokazywać innym to, co sam już widział. Dla przyjaciół i ich znajomych organizuje zwiedzanie podziemnych obiektów, ostatnio toruńskiej twierdzy. Zwiedzanie to za mało. Reportaż Olgi Mickiewicz. Dobra, słuchajcie, od tego momentu zaczynamy zwiedzanie. Fajnie będzie, jeżeli będziecie teraz używali już światła. Włączycie sobie za chwileczkę czołówki. Rękawiczki też się przydadzą. Przyjechaliście z daleka dzisiaj. Wszyscy jesteśmy z Wrocławia. Jeszcze wzięliśmy kolegów, którzy są ze Zdyńskiej Woli. A zwiedzanie takich miejsc, jak twierdze, jak forty jakieś, może jakieś kopalnie, bunkry, to jest wam bliskie? Znaczy no, od kilku lat, od Czeka. kiedy właśnie, żeśmy poznali Roberta. To nas po takich miejscach wozi, no i bardzo nam się podoba. No ogólnie lubimy historię. I jeszcze właśnie to, jak Robert opowiada to wszystko. Także <grym> nam to wszystko przybliża. Ale to jest też takie trochę tajemnicze chyba, prawda? No bo nigdy nie wiadomo, co tam się zobaczy pod spodem, pod ziemią. Oczywiście. Po tych fortach biegałem jeszcze, jak byłem bardzo młody. i Wtedy się chodziło, żeby zobaczyć po prostu, co to jest. Nie wiedziało się, co do czego służy. No i miało się nadzieję, że znajdzie się coś. No. Jedynie co, to jakieś martwe króliki albo martwe psy. A teraz mam okazję, żeby się dowiedzieć, do czego to tak naprawdę służyło. Co, gdzie było, czym. Po co właśnie są te wszystkie wały, po co są bunkry poszczególne, po co są schrony. To jest fajny kawałek historii. To jest też takie zwiedzanie, że chyba trzeba się trochę ubrudzić, trzeba wziąć latarkę, trochę się zmęczyć. A z tym nigdy nie miałem problemu, niestety latarki zapomniałem znajdujemy się na e, zapolu fortu pierwszego. Za chwileczkę udamy się bardziej w stronę już tutaj fortu. Wejdziemy sobie najpierw na górę, zobaczymy sobie całe kopuły, które od góry się zachowały. Zobaczymy sobie pancerne stanowiska dla piechoty, dla artylerii. Dalej udamy się do środka, zobaczymy sobie wszystkie mechanizmy, które się zachowały. To wszystko stoi opuszczone. Tak jakby ktoś wyszedł, zgasił światło, tak jakby czas się zatrzymał. Jesteśmy w Toruniu. To jest to miejsce, w którym ty zacząłeś zwiedzać, takie niedostępne miejsca, prawda? Tak. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, kiedy udałem się z kolegami na Twierdze Toruń. Tak naprawdę już gdzieś tam z ojcem, jako dzieciak na początku oczywiście biegałem, ale to było tylko i wyłącznie tak przygodowo, zabawowo. Zacząłem zwiedzać forty. Zaczęło mnie to strasznie mocno interesować. Zastanawiałem się, skoro jest fort pierwszy, to musi być fort drugi, skoro jest drugi, to muszą być kolejne i tak dalej. Dopiero w 2009 roku zdecydowałem się na zrobienie uprawnień przewodnika. Tutaj po Twierdzy Toruń. I tak to trwa do dzisiejszego dnia. Cały czas oprowadzam po fortyfikacjach. A w tamtą stronę dużą drogę. Po jednej i po drugiej stronie również osłoniętą wałem, żeby Interesuje się historią interesuję się podróżami od zawsze, odkąd pamiętam to gdzieś tam już od dziecka we mnie ojciec chyba zaszczepił. Poprzez wszystkie lata kiedy miałem tylko okazję, jeździłem sam, podróżowałem po różnych ciekawych miejscach kiedy pojechałem na Dolny Śląsk od tamtego momentu najbardziej zaraziłem się takimi miejscami już całkowicie niedostępnymi tam gdzie nie ma szlaków turystycznych, gdzie nie ma tras te miejsca pociągały mnie najbardziej i do nich najczęściej jeździłem nawet wracałem. I tak trwa to w zasadzie do dnia dzisiejszego od 2006 roku. Nieustannie zajmuję się eksploracją po ziemi, jakieś kopalnie, czy innych obiektów militarnych. Jedziemy sobie w gdzieś tam dane miejsce, zastanawiamy się, co zrobić, żeby je zwiedzić. Musimy mieć na pewno często jakiś tam sprzęt, który nam pozwoli do eksploracji takiego miejsca. Wtedy wchodzimy, oglądamy to miejsce, robimy dokumentację fotograficzną, gdzieś tam wrzucamy na stronę. Z czasem wiadomo, że te obiekty stają się obiektami, gdzie na pewno wymagają większej ilości sprzętu, ale też wymagają coraz większej umiejętności. Dlatego wskazane jest, żeby jakieś tam umiejętności wspinaczkowe, czy techniki linowe, żeby były opanowane. Wówczas ten świat eksploracji jeszcze bardziej nam się poszerza. I to coś niesamowitego. Wchodzimy po tylu latach do takiego miejsca, gdzie bardzo mało osób było. Weszliśmy sobie tymi schodami tutaj na dół. Mhm. Zobaczyliśmy tam prochownię. Mhm. Potem poszliśmy tutaj do latry. Po kolei teraz szliśmy, zwiedzaliśmy te wszystkie pomieszczenia. Mhm. Tutaj są dwie kuchnie, piekarnia. To są magazyny, yy, magazyny na węgiel. Przeszliśmy tutaj, idziemy tylnym traktem koszar. To z tylnych trakt koszar szyjowych, tak? Mm -hmm. Wejdziemy sobie tutaj teraz pod te, pod te chałbice, ale od dołu, najpierw, potem wyjdziemy przez stanowisko dowodzenia na ostatnią i potem wejdziemy bezpośrednio do każdej chałbicy. super, fajnie. Jesteśmy? Możemy wszyscy? Dobra, poza za mną. Yeah. Co mi daje adrenalinę? No wysokość, wysokość chociażby. To na pewno wzbudza w środku jakieś tam emocje. Wiemy, że to już nie jest spacer po schodach, tylko wymaga od nas jakiejś aktywności, którą musimy włożyć po to, żeby zobaczyć to miejsce, żeby dotrzeć w ogóle do tego miejsca. Przeważnie, szyby komunikacyjne, transportowe są bardzo głębokie, niezależnie jak rozległa była na przykład kopalnia, to zdarzały się nawet kilkaset metrów. Do 500 takich największych, które widziałem. Pokonywanie tych trudności, ten sprzęt nam umożliwia. Mówię tu chociażby o woderach, możemy pokonać jakieś tam głębokie brody, ale też na przykład pontony, tak? Gdzie są partie korytarzy, które są tak mocno zalane wodą, że w zasadzie bez pontonu tam nie przejdziemy. I dalej wchodzimy w jakiejś suchej partii, korytarzy, gdzie o suchej stopie możemy dalej zwiedzać i eksplorować. No, oczywiście są też um, różnice wysokości. No te wiadomo, że to jest jedynym sposobem, żeby to pokonać to tylko i przyłącznie przy użyciu technik linowych. No, chyba, że są jakieś tam sztonie upadowe, które łączą te wszystkie poziomy, chodniki ze sobą wydobywcze. I to wszystko, jak się widzi, wchodzi się do tych miejsc po tylu latach, naprawdę bardzo mocne duchowe przeżycie jeżeli rzeczywiście jest to bardzo głęboką podziemią, to tych reliktów jest tam najwięcej. W kopalniach to wózki, czy tory kolejki się zachowały. Jakieś tam koleby, porzucone wiadra, czy jakieś wyciągi. To do dzisiaj tam wszystko stoi. Tylko żeby się tam dostać, czasami trzeba pokonać bardzo duży szereg przeszkód. Ale tego nikomu nigdy nie proponujemy. Chodzimy sami jako grupa pasjonatów, jako grupa znajomych. Jeżeli ktoś ma odwagę, chęci i chce chodzić, nie widzę przeszkód. Dobra. To chętny. Wejdziemy sobie pod wpływ tego stanowiska, tylko wejście jest dosyć fajne. Darek, będziesz doświetlał. Dobra, słuchajcie. Zejdę pierwszy, pokażę Wam o co chodzi. Tam są takie stopnie, na które można spokojnie stanąć. Kto będzie chciał, to zejdzie. Zostawcie sobie tutaj plecaki, bo i tak będziemy za chwileczkę tędy wychodzić. To są te największe obiekty, które mnie najbardziej zawsze pociągały, obiekty podziemne. Mówię o kopalniach. To ogromne, ogromne obiekty, w których spędzać można kilka, nawet kilkanaście dni, a i tak się nie zobaczy wszystkiego. Ogrom tych miejsc to, to jest nie do pisania, tam trzeba po prostu być. Żadne słowa moje wypowiedziane, nawet najlepsze zdjęcie zrobione w tym miejscu nie odda klimatu, atmosfery tego. Dochodzimy do jakiegoś wielkiego wyrobiska, gdzie ta żyła była tak duża, że w tym miejscu opłacało się nie tylko drążyć chodnik, ale wydobyć ileś więcej tej rudy. Dlatego powstała taka gigantyczna komora. Trzeba gdzieś tam zjechać, pokonać ileś dziesiąt trudności, żeby się w takiej komorze znaleźć. No I znalazłem się, byłem w takich, jednej z takich bardzo ogromnych komór. Akurat to nie było na terenie Polski. Ogrom tego miejsca, no... Ciężko jest znaleźć jakiejś skalę porównawczą. Ja kiedyś porównywałem to do stadionów narodowych i rzeczywiście tak to można sobie wyobrazić dwa, może nawet trzy stadiony spokojnie mieszczą się w takich największych komorach takie ciekawe miejsce. Zakopania jedna z kopalń na, na Dolnym Śląsku. To nie jest wielki obiekt, bardzo mały nawet powiedział w skali o tych, o których wspominałem. Nie ma tam żadnych komór wydobywczych, jest tylko y, kilka korytarzy, jakichś tam krótkich odnóg. Natomiast w jednym miejscu, kiedy się wchodzi do, w takim przecionku, znajduje się taki bardzo fajny szybik na dół. On jest do dzisiaj wypełniony krystalicznie czystą wodą. Tam moi znajomi, którzy nurkowali, mówili, że na dole rzeczywiście tych reliktów górnictwa samych chociażby śladów osztemplowania zachowało się bardzo, bardzo wiele. Takie bardzo na miejsce, z ładniejszych, w którym byłem. Też stawiam sobie pytanie o ludzi, którzy na przykład w kopalni tutaj pracowali. Też się zastanawiam nad jakimiś tam żołnierzami, którzy gdzieś pełnili funkcje jakieś w obiektach militarnych. Kim byli? Co to byli za ludzie? Co przeżywali, będąc w tym miejscu? Górnik w kopalni pracuje na utrzymanie swojej rodziny. To jest jego codzienna praca. Jak żył w ogóle? Jak mu się wiodło? Jakie miał problemy w życiu? Nie wiem, dzisiaj siedzimy, pewnie mamy kredyt gdzieś tam, który się martwimy, żeby, żeby go spłacić. A wtedy jakie on miał problemy? Tak samo żołnierz, który siedział tutaj na warcie. Czy było mu dobrze, czy zimno, ciepło? Czy kapało mu coś na głowę? Czy był głodny? Czy był dobrze ubrany? Czy tęsknił za kimś? To są takie pytania, które zawsze zostają bez odpowiedzi. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli pozostałości tego mechanizmu po wysadzeniu, tak, coś co było takie bardzo duże, ogromne, zostało połamane praktycznie jak, jak, jak papier, tak, jak patyki zwykłe, ale musimy sobie poradzić, w końcu to jest ekspedycja, a nie wycieczka szkolna, jakiś popołudniowy, niedzielny spacer, tylko wyprawa, także, dobra, słuchajcie, podcie wszyscy, na uwaga trzy, na uwaga na palce, żeby, jak ktoś to się do. Weź, weź go, weź go sam, do. dobra, uwaga, raz, dwa, dwa, trzy, weź. dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze, cała jeszcze, jeszcze. Dobra, kładziemy, kładziemy, kładziemy, kładziemy. Dobra, no i elegancko. Teraz słuchajcie, możemy sobie wejść po i zobaczyć, i zobaczyć, jak wyglądają te mechanizmy. Jakby się one już później były... wow. przez, przez złomiarzy. Zniszczone. Każdy się boi, to jest naturalne to jest, Musi być ten czynnik jeżeli przestajemy się bać, to chyba źle To znaczy, że wyłącza nam się całkowicie bezpiecznik Włącza nam się rutyna, to jest pierwszy stopień do wypadku Więc wiadomo, że zawsze jest jakaś obawa Zawsze psychika gdzieś tam podpowiada Że może się lina urwać Chociaż to jest niemożliwe, ale to siedzi w głowie Te szyby są czasami w złym stanie Można się różnych cudów spodziewać Że nagle jakiś tam kamień Zostanie na mojej głowie Idziemy też zresztą całym zespołem Nigdy nie wchodzi się do takiego miejsca pojedynczo kiedyś podczas zwiedzania Międzyżyckiego Rejonu Umocnionego weszliśmy sobie na trzy dni do podziemi i to był pamiętam termin jakiegoś zlotu, gdzie wszystkie wejścia były otwarte. My zeszliśmy sobie takim pancerwerkiem 724 przy wieży, spędziliśmy dwa dni w podziemiach, chodziliśmy sobie po tych wszystkich korytarzach, robiliśmy sobie zdjęcia, nacowaliśmy sobie na dole i w momencie, kiedy wychodziliśmy, ja pamiętam, że te pancerwerki ponieważ były to po zlocie i to już był środek tygodnia, one były zaspawane i pamiętam, że wychodziliśmy dokładnie tym samym wejściem, który wchodziliśmy i ono było zamknięte. W tym momencie kończyło nam się już światło, kończyła nam się żywność. Wiedzieliśmy tylko, że na pewno główna droga ruchu, jeśli dobrze pamiętam, A63 była otwarta. Ale stamtąd do wyjścia były jeszcze jakieś... 6 może osiem kilometrów. I ta świadomość tego, że my już się nastawiliśmy w zasadzie na to, że już kończymy tą wycieczkę. wypiliśmy całą wodę, nie mamy żadnego jedzenia, a tutaj przed nami jeszcze kawał spaceru. No taka była trochę przytłaczająca. mówiłem szczerze, że wyciągnąłem nawet telefon za kratę, złapałem zasięg, zadzwoniłem tam takiego gospodarza zaprzyjaźnionego. Się zapytałem jeszcze, się upewniłem, czy jak pójdziemy na tą główną drogę ruchu, to tam wyjdziemy. Mówi, że tak, że na pewno jest otwarta. Mało no, tego, on powiedział, że on teraz również do nas przyjedzie. myśleliśmy Kolejna godzina spędzona gdzieś tam w podziemiach, ale no, bardzo mam takie mocne przeżycie, bo wejść do pomieszczeń, gdzie wydaje się, że wszystko jest otwarte i nagle wychodzimy się, jest całkowicie zamknięty, zakratowany. No, takie umiarkowane wtedy odczucie. Idzie, słyszy go. Robert! Gdzie ty tam byłeś? Nie było tego przekucia jeszcze całkiem niedawno, to coś świeżego. Znaczy, że ktoś próbował się dostać do środka, ale i na końcu znajduje się zamurowanie. Obok znajdują się jakieś drzwi wejściowe, ale gdybyśmy tam weszli, podejrzewam, żebyś odpalił alarm, może na innej wycieczce. Jeżeli nie ma wyznaczonego jakiegoś parku, tak jak jest to np. przykład Taczanski Park Narodowy, wejść do takiego obiektu może każdy. Jeżeli coś stoi puste, opuszczone w lesie, odłogiem, my sobie znajdziemy tam wejście, to tak naprawdę w Polsce nie ma zakazu wchodzenia do takich obiektów. Wchodzi każdy na własną odpowiedzialność. Czyli kiedy jest to jakiś obiekt prywatny, to ewentualnie właściciel danej posesji może nas stamtąd przegnać. Także wejście do takiego obiektu nie jest obłożone jakimiś tam sankcjami karnymi. Mi się bardzo podobało, bo pomimo, że przewodnik do no, dużą wiedzę historyczną przekazał, to nie było to jednak nudne zwiedzanie muzeum. Może nawet nie tyle tam tego jest, jakichś takich śladów, jak to wyglądało. Znaczy, no wiadomo, mury zostały, są wszystkie pomieszczenia. Nie ma jak w muzeum jakiś gablot z eksponatami, ale samochodzenie po tym, takie fizyczne możliwość przemieszczania się po tym w takim stanie surowym, to też jest jakiś taki element zawsze ciekawy. No nie jest to chodzenie w foliowych kapciach po muzeum i w pod podłóg, tylko właśnie gdzieś trzeba się przecisnąć, gdzieś, gdzieś przejść, gdzieś wejść. Fajne jest to, że można to wszystkie dotknąć, no wiadomo z jakimś tam umiarem, bo to no, wszystko jest już stare i niszczeje. Ten element fizycznej aktywności na pewno jest plusem. Bardziej mi to przypominało chodzenie po górach na przykład i docieranie do jakichś punktów widokowych, niż chodzenie po muzeum, którego szczerze mówiąc nie lubię, nie przepadam za bardzo. Jak Ci się podobało dzisiejsze zwiedzanie? Bardzo fajnie, oby takich więcej. Po pierwsze ze względu na przewodników, którzy rzeczywiście po prostu wiedzą, znają sami, co widać było, odkrywają Staramy się poznać nowe rzeczy. Proszę popatrzeć, jak jesteśmy brudni. Wiadomo, nie można się w jakieś szpilki japonki ubrać, piękną białą bluzkę, tylko to są też ciuchy, które no, mamy świadomość tego, że zostaną pobrudzone. My też wytyczamy przewodnikowi, chcemy zobaczyć to. Okej, okay, to idziemy tutaj. Także to nie jest tylko tak, że to przewodnik decyduje, gdzie idziemy, a też my jako grupa poinformuje, jestem zainteresowany sprawdzeniem, co tam jest. Okej, okay, idziemy. Ja mam czarne ręce i czarną twarz chyba, białe spodnie, białą kurtkę, które są brudne. Też cała ręce czarne, z kolei jeżeli chodzi o ubiór, bo mam ciemny, mam wszystko białe. Ze względu na to Dokładnie, wszystko białe ze względu na to, że po prostu te wszystkie mury, ocieranie się, przechodzenie przez małe szczeliny, no rzeczywiście są jakieś zabrudzenia na ubraniu, ale warto. I tutaj gdzie schodziłem, ja doszedłem do tych gdzie byśmy weszli sobie na ten korytarz... Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem ZWIEDZANIE TO ZA MAŁO Tu trójka minęła, 18.30 skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki A na początek nota polskiego msz skierowana do amerykańskiego departamentu stanu Warszawa oczekuje zapewnienia, że dwaj mężczyźni utrzymujący, już byli przetrzymywani w tajnych więzieniach CIA w Polsce nie zostaną skazani na śmierć Takie zalecenie znalazło się w wyroku Trybunału w Strasburgu, wyjaśnia rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Al-Nashiri Abu Zubayga przeciwko Polsce nakłada na nasz kraj obowiązek, byśmy podjęli działania dyplomatyczne, które sprawią, że obaj podejrzani nie zostaną wskazani na karę śmierci Stanów Zjednoczonych. Polska realizuje wyroki Trybunału, podjęła działania dyplomatyczne w tej sprawie. Saudejczyk i Palestyńczyk, którzy złożyli przeciwko Polsce skargę w Strasburgu twierdzą, że w latach 2002-2003 byli w naszym kraju torturowani przez amerykańskie służby. Al-Nashiri bywa obecnie w więzieniu wojskowym USA w bazie Guantanamo. System informatyczny będzie działał jedynie w tle. Jak zapowiada przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, głosy w zbliżających się wyborach prezydenckich będą liczone ręcznie. Zresztą one zawsze były liczone ręcznie. Na poziomie Komisji Obłotowej zawsze protokoły były sporządzane ręcznie. Dopiero transmisja ich do Komisji Wyższego Szczebla odbywała się za pośrednictwem systemu elektronicznego, żeby przyspieszyć całą procedurę. Ręczne liczenie głosów w najbliższych wyborach zarekomendowała Najwyższa Izba Kontroli. NIK stwierdziła poważne nieprawidłowości w działalności Krajowego Biura Wyborczego i postanowiła zawiadomić o nich prokuraturę i ABW. Potężny przemyt papierosów w Bułgarii zatrzymano trzech strażników granicznych i trzynastu celników. Tylko od niedzieli zatrzymani przemycili 28 milionów sztuk papierosów o wartości 16 milionów lewów, czyli około 8 milionów euro. Grupa przemytników działała od kilku tygodni na największym przejściu granicznym z Turcją. Kapitan Andreevo wcześniej według szacunków MSW przestępcy przemycili towar wart 60 milionów euro. W skrócie to tyle. W serwisie o 19 wrócimy do szalejących wichur w Niemczech. Niestety są już pierwsze ofiary. Wieje i będzie wiało. Najsilniejsze porywy spodziewane są w nocy. Wiatr do 100 km na godzinę. Do tego opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od zera na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. To w nocy. Jutro w całym kraju. Chmury, opady i wciąż bardzo silny wiatr, potęgujący poczucie chłodu. Choć nie będzie już tak silny jak w nocy. Temperatura w ciągu dnia od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci.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 Toczy się jak chóry mieszkańcy wielkich miast. Zjedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon, porwany chęt przez świat. W kosmicznej mikroskali. Nasz świat jest taki mały. Słuszni tylko sobie Do nieba wznosimy głowy Stałem się, dzięki jestem Pokorę uczy świat W genach mam humory Zmiennie tak jak wiatr Mój brat dał mi dźwięki By ludziom pomoc nieść Kiedy serce krwawi Pozbite jest jak jest. Zwiedzam świat Zwiedzam cały świat toczy się jak chmury Mieszkańcy wielkich miast Zwiedzam świat Zwiedzam cały świat Noszę się jak balon Porwany chęć przez świat. Mady Tworzywo świetnie radzi sobie na liście przebojów trójki. Na piętnastym pył, na miejscu ósmym ta piosenka, którą teraz, której teraz słuchamy, Zwiedzam Świat i na trzecim Ślady. Zapraszamy do trójki. Panowie, teraz o nas. Łatwiej ulegamy nałogom niż nasze partnerki. Częściej od partnerek demonstrujemy antyspołeczne zachowania i niechętnie prosimy o pomoc. Tacy w ocenie psychologów jesteśmy my, współcześni mężczyźni. Prawdziwy maczo nie choruje i radzi, radzi sobie z każdym problemem, bo jak mówi psychiatra profesor Tadeusz Parnowski, tego się od niego wymaga społeczeństwo są stymulowani i zachęcani do tego biegu szczurów, bo wszyscy ich tak stymulują. Pani minister szkolnictwa wyższego ciągle ogłasza granty, które są tylko dla tych, którzy mają dwa języki jeszcze mają jakieś osiągnięcia i jeszcze coś i jeszcze coś. Czyli musisz być bardzo dobry, żeby się załapać na coś, bo to cię uwzniośli i cię podepchnie jeszcze wyżej. Dobrze, czy tacy mężczyźni przychodzą do pana? Czy oni czują już? że oni są tak zapatrzeni w ten sukces, że nie odczuwają, że coś się z nimi przychodzą. źle dzieje? Przychodzą dlatego, że pewnego dnia okazuje się, że przychodzi o dwa albo trzy lata młodszy, który zna dwa języki więcej i tego wyrzucają z stanowiska menedżera i tamtego stawiają, bo ma lepsze papiery i ma lepsze rekomendacje. Mojownicy z ogromnych, owładnięci ideami o znaczeniu wiekopomnym. Dlaczego piją mężczyźni, a dlaczego kobiety? Z tego, co pan mówił, kobiety chcą jakieś swoje smutki zapić, a mężczyźni wręcz przeciwnie, chcą sobie dodać siły poprzez dodać picie. Dodać dodać pewnego rodzaju animuszu. Doktor Bogusław Habrat pracuje z osobami uzależnionymi. Koledzy mówią mu, noż wreszcie jak wypiłeś, to po pierwsze powiedziałeś, co myślisz. Po drugie razem zaatakowaliśmy kibiców drużyny przeciwnej. Wyróżniłeś się w tym dosyć dużą brawurą. Te osoby mają taki metabolizm alkoholu, że mają utrzymującą się przyjemność po spożyciu alkoholu, a mają małego kaca, ponieważ szybko metabolizują aldehyd octowy, to u tych osób jest tylko wzmocnienie pozytywne, a nie ma negatywnego. Ale do czasu. Tak, ale mężczyzn mniej kontrolujemy, przypisując, że ich zachowania są spowodowane alkoholem, a nie ich cechami osobowości. Problemem jeszcze z nimi mężczyznami jest to, że nie radzą sobie ze stresem. Kobiety sobie radzą? Proszę no też sobie nie radzą. Radzą sobie. Kobieta, która sobie nie radzi ze stresem, wleci do przyjaciółki i się wygada, wypłacze. Mężczyźni tego nie robią, bo mają inny typ osobowości. Dla mężczyzna utrata pracy z zawaleniem się wszystkich planów życiowych. Nie chodzi o same pieniądze, o znaczenie społeczne. To jak można im pomóc? Mają obniżyć nie. loty? Tak, mają bardzo, ale to bardzo próbować, zawalczyć ze swoją strukturą wewnętrzną. Ale już praca, mają swoje rodziny i muszą spłacić kredyty. To spokojnie. Właśnie dlatego, że są supermenami. Jakby przestali tak myśleć, to by nie brali kredytów albo brali było połowę mniej. To nie kobiety mówią, chcą mieć willę. Koniecznie. Nie, to mężczyzna mówi, ci, nie ma sprawy. Durni są i tyle. To mówi mężczyzna? I to mówi mężczyzna, dlatego że jest jeszcze coś takiego jak zdrowy rozsądek. Mężczyzna jest obciążony bardzo. Musi być maczo. Taką ma rolę. W jaki sposób on może sobie pomóc w pana dziedzinie? W sensie eee... sprawności seksualnej? No właśnie. To się sprowadza tylko do kilku punktów. Seksuolog profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Powinien być aktywny ruchowo. Dieta optymalna to jest ten typ śródziemnomorski. Witamina D3, mówił pan. Tak, w ogóle witamina D jest tutaj konieczna. Powinien uprawiać sporty, które mają dobre działanie, czyli głównie lekkoatletyka, spacer, natomiast unikanie jazdy na rowerze. O co chodzi? O siodełko zawsze było niezdrowe, czy coś więcej? Kręgosłup? Tak, ale, ale to jest pochylenie się, bo to zaburza krążenie w kroczu męskim. To nie jest akurat najlepszy sport dla młodych mężczyzn. Dzieci mężczyźni. Tak więc zmniejszyć aspiracje, nie nadużywać substancji psychoaktywnych i odstawić rowery i od razu lepiej się poczujemy. A nad zdrowiem mężczyzny pochyliła się dziś Ewa Dudzińska i proszę pamiętać panowie o odpoczynku. Regularnym jest bardzo ważny. Za 19 minut 19 za chwilę salon ekonomiczny trójki. Oczywiście nie potrzeba słów, cukrowe serce na patyku Dasz jej i jak się wiadomo o co chodzi Jak nie za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku Jeszcze się taki nie urodził Co by połapał się Czego ona chce Czy dla niej nie to tak Skoro tak to nie Bo czasem patrzy Jakby chciała cię A czasem wszystko zje I tylko śmieje się Albo inaczej Nie zje i płacze Pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać żebyś przez cały czas próbował.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 Ekonomiczne, trójki i dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys i Marek Teichman. A gościem Salonu Ekonomicznego jest Izabela Kozakiewicz, dyrektor X-Trade Brokers na Polskę, Niemcy, Rumunię i Węgry dobrze wymieniłem? Zgadza się. Dobry wieczór. Rzadko się zdarza, żeby firma forexowa z Polski awansowała na czołówki światowych serwisów informacyjnych, a tak zdarzyło się właśnie w ubiegłym tygodniu, kiedy to X-Red Brokers został opisany przez agencję Bloomberga jako mały broker z Polski, który zdołał ograć wszystkich wielkich graczy. Prawda to? Ile zarobili państwo na frankowym tąpnięciu w połowie stycznia? Od razu ile. No dokładnie, to interesuje wszystkich. To ile zarobiliśmy, to niestety nie chwalimy się tym, ale rzeczywiście jest to prawda. Udało nam się Dzięki um, dobrym założeniom dbania o, o politykę y, zarządzania ryzykiem walutowym udało nam się dosyć dużo y, wygrać i rzeczywiście zagraniczne media zauważyły to i stąd też artykuł. No ale jest jakaś szklana kula w siedzibie XTB przy Ogrodowej w Warszawie? Czy... Szklanymi kulami się nie posiłkujemy. Ja myślę, że jest kilka przyczyn, dla których ta sytuacja na Franku Szwajcarskim wpłynęła na nas pozytywnie. Po pierwsze jest to, są to procedury, które określają schemat działania i, i zarządzanie ryzykiem walutowym w, w naszym domu maklerskim. A po drugie są to ludzie oczywiście, którzy podejmują odpowiednie decyzje i, i są to decyzje dynamiczne, a kolejna kwestia, którą warto byłoby podkreślić, to jest kwestia związana po pierwsze z samą wielkością firmy, bo my nie jesteśmy dużą korporacją, w związku z tym te procesy decyzyjne nie są rozbudowane. Mamy bardzo dynamiczną drużynę, która odpowiada za to ryzyko walutowe, w związku z tym jakby też te procesy są bardzo szybkie i myślę, że to też z tego wynikało. Ale jesteście profesjonalistami, a jak podaje KNF, większość osób inwestujących indywidualnie traci tak naprawdę na inwestycjach forexowych. Większość? 81%. Zmacytowane. No, jest... no właśnie. Pyta pytanie, czy... Bo dwa razy powiedziała pani, że udało się wygrać Czy to jest już gra, czy to jest jeszcze inwestycja? Zależy, co rozumiemy przez słowo inwestycje. No grą na pewno bym tego nie nazywała. Rzeczywiście to jest taki kolokwializm, który automatycznie jakoś tam używamy. Natomiast inwestycja, zawsze inwestowanie kojarzy nam się z czymś bardziej takim oszczędnościowym, a na pewno waluty. Nie inwestowanie kojarzy się z ryzykiem. To znaczy, że im więcej mhm. zaryzykuję, tym mogę więcej zarobić lub stracić. To też może być taka definicja. Natomiast tak naprawdę... Tak jak mówię, no kolekwialnie mówimy o tym, że to jest gra. Natomiast wracając do pytania o te 80 kilka procent, dobrze by było, żeby KNF zrobił taką statystykę, ile osób faktycznie zyskuje i traci na innych typach ich inwestowania. Czy to jest giełda papierów wartościowych, czy to są jakieś jednostki funduszy inwestycyjnych. Bo niestety ten procent nie jest bardzo różny od tych 80 kilku. Czy rynek walutowy nie jest za duży, czy rynek walutowy nie jest e, zbyt e samodzielny w stosunku do tego, czym początkowo tak naprawdę był, czyli w jakimś sensie sposobem zabezpieczania transakcji handlowych, tej realnej gospodarki. Ja myślę, że rynek walutowy, który jest teraz i który nadal się rozwija bardzo dynamicznie, jest przede wszystkim ogromną szansą i to dla wszystkich, nie tylko dla ogromnych instytucji finansowych, którzy mają swoich oczywiście profesjonalistów, ale sam rynek finansowy, rynek walutowy sam w sobie jest świetną alternatywą na zarządzanie swoim portfelem oszczędności czy kapitału, które chcemy, mamy wolny do, do inwestycji? Bo tak jak pan wspominał, no są inwestycje i wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka. To, co daje niskie ryzyko, to też daje niskie zyski, więc jeśli chcemy jakoś... A waluty są raczej z tych ryzykownych, bardziej ryzykownych inwestycji, e, czy Oczywiście, tak? że tak. No to, to, to, to... A czy nie powinno się w związku z tym, że to są ryzykowne inwestycje, nie powinno się raczej no, z automatu chronić klientów przed nadmiernymi stratami, bo na rynku form to tak nie działa. Raczej tam się zachęca klientów do tego, żeby oni bardziej ryzykowali przez stosowanie tej dźwigni finansowej. tak? Czyli angażujesz małe pieniędzy, a inwestujesz bardzo duże. I w związku z tym straty, które możesz ponieść, również są, są znaczne. No tak jak wspominałam, y, waluty to rzeczywiście jest dosyć duże ryzyko, ale też wysoki potencjalny zysk. I osoba, która zaczyna się interesować tego typu inwestycjami, powinna mieć odpowiednią wiedzę w tym temacie. Moim zdaniem ograniczenie wolnego wyboru inwestorów, jeśli chodzi o limitację tej dźwigni finansowej, no to jest trochę dyskusja na temat tego, czy chcemy rzeczywiście faktycznie tą wolę inwestorów ograniczać i gdzie jest granica tego ograniczania, czy może lepiej by było zadbać o wysoką wiedzę, tak jak na przykład robi to wiele instytucji w krajach Europy Zachodniej, gdzie no wiedza inwestorów w zakresie rynków kapitałowych w porównaniu do tej wiedzy, która jest w Polsce, no to to jest rzeczywiście dosyć duża przepaść. My sami edukujemy inwestorów, bardzo dużo budżetu przeznaczamy na tą edukację i rzeczywiście widzimy z roku na rok, że te ścieżki edukacyjne, które przechodzą nasi klienci, czy nawet ludzie, którzy są po prostu zarejestrowani w tych portalach edukacyjnych, no są, są coraz dłuższe, więc widać, że ludzie chcą się uczyć. I pytanie, czy rzeczywiście ta limitacja dźwigni to jest droga jedyna właściwa, którą powinniśmy iść. Kolejny bank centralny sygnalizuje gotowość do włączenia się do wojen walutowych, a w zasadzie do tego luzowania ilościowego, bo, bo taki sygnał nadchodzi teraz z Chin. Czym w zasadzie są teraz pieniądze w sytuacji, w której kolejne banki centralne zaczynają je drukować? Chyba gotówka i pieniądz to jest długoterminowo najgorsza rzecz, którą można mieć w kieszeni. Ja myślę, że pieniądz sam w sobie jest tym samym, czym był kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Jego definicja i rola się nie zmieniła. To, co się zmienia, to jest przede wszystkim dużo szersza dostępność do tego pieniądza i możliwości, które możemy dzięki tej dostępności osiągnąć z tym pieniądzem. No znacznie. ale co, co, co zrobić, żeby... To różne działania i pomysły rządów, które mogą coś robić z pieniądzem, nie wpłynęły na moje osobiste bogactwo. W jaki sposób ja mam zadbać o to, żeby za 10, 20 lat, czy nawet za 5 lat, w sytuacji, w której widzę gwałtowny spadek wartości waluty, w której mogłem trzymać oszczędności, czyli na przykład w euro, w jaki sposób mam swoją zasobność z dzisiaj przenieść do zasobności swojej za 5 lat, czy za 10 lat. W czym trzymać oszczędności teraz? Mnie się zawsze bardzo podoba taka Maksema, która mówi, że pieniądz nie lubi leżeć. Najlepiej pieniądza nie trzymać w przysłowiowej skarpecie, tylko jednak gdzieś lokować te pieniądze. A przysłowiowa pieniądze. skarpeta to aktualnie lokata bankowa. E, dokładnie, jak najbardziej. I tu, to, że, uładniej, oznacza, że to... złoto jest takim antykryzysowym zawsze środkiem na lokowanie kapitału. 2013. 2013. <głos> <Szczególnie. głos> ja mówię o tym, co krąży jako obiegowa opinia. Czy powinniśmy to zdementować, tak? że złoto przestało być takim środkiem do trzymania oszczędności właśnie na te 20 czy nawet 5 lat? Ja myślę, że nie ma co się przywiązywać do konkretnych instrumentów czy też surowców, no bo złoto możemy trzymać na różnych sposób. Tak? No są jednostki funduszy, jest złoto samo w sobie. tak, no Możemy kupić biżuterię na przykład. Kopalnie złota na przykład. Kopalnie na złota. Natomiast błędem moim zdaniem Zadaniem nas wszystkich jest takie przywiązywanie się do ogólnie do tego, co nam powiedzą, że o, trzymaj złoto, bo złoto jest teraz w cenie, tak? Jak mm, słyszymy, że złoto jest w cenie, to tak naprawdę na ogół już należy tego złota się pozbywać. Jak wobec tego inwestować? Tak naprawdę jest jedyną słuszną moim zdaniem drogą, jest aktywne inwestowanie swojego kapitału, w coraz to nowe i różne rzeczy. Tak jak na przykład się mówi, nie wiem, rynek akcji, rynek obligacji. Są momenty, że mamy z tego profity, są momenty, że mamy z, z tego drugiego rynku profity. No na ten moment akcje i obligacje są tak naprawdę ostro, wywindowane do góry. Pytanie, co będzie z nimi za kilka lat, więc nie idźmy ślepo znowuż do rynku akcji lub obligacji, jak z tą przysłowiową też skarpetą, bo można i wepchnąć pieniądze w rynek akcji i po prostu o nich zapomnieć. Obu budzić się za 5 lat i rzeczywiście okaże się, że, że wcale nie jest kolorowo z tym naszym kapitałem. No ale no, to, to jeżeli jest tak, że trudno jest wybrać coś, co będzie przechowywało naszą wartość, a jednocześnie wartość pieniędzy w związku z zazwaniem ilościowym spada, no to może to nie jest moment na to, żeby oszczędzać. Kredyty brać. Kredyty, właśnie. Kolejne kredyty zaciągać. No więcej pieniądza, więcej pieniędzy. 100 warty. tysięcy euro, ale za 5 lat co ona będzie warta? Tak naprawdę nie ma momentu, który jest jakimś dużo lepszym momentem na inwestowanie lub dużo gorszym. Dobry inwestor potrafi wykorzystać każdy moment, bez względu na to, jaki to jest rynek. I tu przede wszystkim chodzi o tą wiedzę, więc jakby to, co już wcześniej podkreślałam, że warto edukować, no dobrze by było, żeby nasz... Słuchać i czytać mediów. Słuchać i czytać mediów, ale też dobrze by było, żeby jednak y, państwo zamiast dyskutować na temat y, ograniczania tak naprawdę woli inwestorów, no fajnie, żeby organizowało więcej akcji edukacyjnych. Bo jeśli będą te akcje, to inwestor indywidualny będzie potrafił i lokować pieniądze na rynku akcji, nawet jak on będzie wysoko stał, i na rynku obligacji, i na rynku walut. A jak to, co robią banki centralne, yy, wpływa na sytuację firm z pani branży, firm forexowych? To napędza koniunkturę, bo więcej jest pieniądza i w związku z tym więcej transakcji, więcej prowizji więcej zysków? Czy wręcz przeciwnie, zwiększa to jakąś taką niepewność? Inwestorzy są bardziej zachowawczy, w związku z tym tych zysków jest mniej. Jak to wygląda z pani perspektywy? U nas inwestorzy mocniej się aktywizują, jak coś się dzieje na rynku, czyli jak jest zmienność wyższa, a więc bądź na skutek jakichś decyzji właśnie banków centralnych, które mają przełożenie Czyli na... Czyli pani kibicuje bankierom, żeby jak najwięcej kontrowersyjnych <grymianie> decyzji podejmowali. <grymianie> Niestandardowych. <grymianie> to... <grymianie> Powiem tak, rzeczywiście jest tak, że jak jest większa zmienność, te waluty czy towary, bo, to, bo kontrakty różnic kursowych to nie tylko są waluty, tak, to możemy inwestować w ropę naftową. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli się więcej dzieje, czy to na y, walutach, czy na przykład właśnie na rynku ropy naftowej. To jest większa zmienność na danym instrumencie i w związku z tym więcej ludzi zaczyna inwestować. I oczywiście, tym wy więcej zarabiacie. Oczywiście tym y, też więcej zarabiamy, bo więcej prowizji mhm. jest, jest płaconych. To jasne, że dla nas to, to, to jest lepsza sytuacja. Pytamy też o to dlatego, że, że jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja y, firm forexowych nie była zbyt różowa. Właśnie przez to, że zmienność była mała i y, wyglądało na to, że część graczy wypadnie z rynku. Jak to teraz wygląda? Czy branża czeka jakaś faza połączeń? Jeden dom maklerski będzie przejmował inny? Czy właśnie dojdzie tutaj do jakich, jakichś ruchów? Ja myślę, że rynek kontraktów różnic kursowych się prosi o jakieś roszady, rzeczywiście. I ja myślę, że to nie wynika tylko i wyłącznie z kwestii zmienności, bo ta zmienność ulega wahaniom. To nie jest tak, że jest cały czas flauta, jeśli to jest duży broker, który ma określoną bazę klientów, to nie odczuwa tak bardzo tej zmienności, bo ci klienci, którzy potrafią inwestować, to oni nawet wtedy, kiedy ta zmienność jest bardzo niska, potrafią znaleźć te takie intradayowe, czyli w środku dnia ruchy na rynku i oni będą zarabiać. Więc to nie jest tak, że jest niska zmienność, to my nic nie jesteśmy w stanie zarobić. Natomiast jakby wracając do odpowiedzi a propos samego rynku, Powstało bardzo wiele brokerów, którzy są nigdzie nieregulowani. Oni oferują swoje usługi w Europie I ja myślę, że ta rosnąca świadomość y, klienta indywidualnego i inwestora indywidualnego będzie zmierzała do tego, że rzeczywiście rynek musi przejść pewną czystkę i będą pewne przejęcia z pewnością. Powiedziała Pani rosnąca świadomość klienta indywidualnego. Czy jest tak, że w przypadku Waszych klientów jest inaczej niż w przypadku klientów bankowych, którzy no, dosyć niechętnie banki zmieniają? Czy Wasz klient jest klientem świadomym, który przekopuje się przez tę tabelę? No wybrednym. wybrednym. O, tak. Nasz klient wie, w co on wkłada te środki i dlaczego on ryzykuje. Idąc do banku, ja niekoniecznie muszę wiedzieć, co ja kupuję, bo podpisuję pewną umowę i oni mi nie zdradzają tajników produktu, który mi oferują, więc to jest jakby... Ja myślę, postawowo... że wielu bankowców by w tej chwili się oburzyło na te Ach, słowa. niech się oburzają. No jesteśmy tu to po to, żeby dyskutować na tematy ciekawe. Rzeczywiście jest tak, że nasi klienci mają tendencję do częstszego zmieniania brokerów niż klienci bankowi, ale ja myślę, że to też wynika z właśnie większej świadomości, że oni Szukają po pierwsze dobrego serwisu, dobrej obsługi klienta, dobrych systemów transakcyjnych, to w bankach nie ma aż takiego znaczenia, bo mamy tam jakiś fundusz, jakieś konto i czy to jest tu, czy to jest tam, no to, to są podobne zasady. Natomiast tu rzeczywiście jest, jest dosyć duże, potrafią być dosyć duże różnice. A są różnice pomiędzy klientami w poszczególnych krajach, w których prowadzą państwo biznes? Są. Są zdecydowanie, po pierwsze oczywiście ze względu na odrębności kulturowe, a po drugie są ze względu na tą świadomość inwestycyjną. A kto, która nacja jest najbardziej skłonna do ryzyka? <laughs> to trzeba by było tak naprawdę zbadać odpowiednio. Natomiast rzeczywiście jest tak, że zachowawczy są bardziej Niemcy, Natomiast oni ewidentnie widać, że wiedzą, co robią inwestując, więc ta ich zachowawczość trochę też wynika z tego, że oni na przykład testują brokera albo testują odpowiedni rynek i rzeczywiście jak już wiedzą, jak się na nim poruszać, no to, to bardzo konsekwentnie inwestują już dosyć jakby większe jednostki kapitałowe. A my ruszamy z szarżą. U nas wygląda to tak, nieco inaczej. My wiele nie wiemy, ruszamy z szarżą, po czym rzeczywiście zaczynamy, jak coś mówimy, mądry Polak po szkodzie, zaczynamy niestety, trochę tracąc, dopiero się edukować, a to powinno w zupełnie innym kierunku iść, ale tu znów wracamy do jakby kwestii tego, no dlaczego nie edukują ci ludzie się wcześniej, tak? Szlachta na Kąsiędzie i jakoś to będzie. No, wrzutka na bałagan, jak dwa dni temu pokazali Irlandczycy, potrafi być skuteczna. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Gościem salonu ekonomicznego była Izabela Kozakiewicz, dyrektor X State Brokers na Polskę, Niemcy, Rumunię i Węgry. A państwa zapraszamy do lektury. Dzisiejszy wywiad jutro w Dzienniku Gazecie Prawnej, a także w internecie na stronach www.forsal.pl i na www.polskieradio.pl Kośnik trójka ukośnik ekonomiczny. Do usłyszenia. Marek Teichman i Paweł Sołtys. Salon ekonomiczny Trójki i dziennika Gazety Prawnej Zapraszamy do reklamy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 Tu program Trzeci Polski.